Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 17-28 kwietnia. Michał Maku, skłaniam się. Serwis Trójki Krzysztof Zyblewski. Andrzej Poczobut wraca do Warszawy. Na granicy z Białorusią polskiego działacza witał premier. Było tam paru naprawdę twardych facetów i wszyscy mieli łzy w oczach. Prezydent zaprasza Andrzeja Poczobuta po odbiór orderu oroa białego. jest reakcja Ukrainy na kolejny statek ze zbożem, który przypłynął do Hajfy. Według Kijowa towar jest kradziony. To dobry dzień dla Andrzeja Poczobuta i dla nas wszystkich mówi o uwolnieniu polskiego dziennikarza i opozycjonisty premier Donald Tusk. Andrzej Poczobut opuścił po pięciu latach kolonię karną o zaostrzonym rygorze na Białorusi. Łączymy się z Martyną Szymczakowską, która przysłuchiwała się oświadczeniu premiera. Martyno, szef rządu przywitał opozycjonistę na polsko-białoruskiej granicy. Co mówił o tej chwili? A przede wszystkim Donald Tusk podkreślał, że droga do uwolnienia Andrzeja Poczobuta była długa, trudna, wręcz sensacyjna. Że były już sytuacje, kiedy Poczobut miał wyjść na wolność, ale dosłownie na 24 godziny przed tym Białorusini przerywali rozmowy, rezygnowali, nie godzili się na uwolnienie opozycjonisty. Dzisiaj, jak zaznaczał szef rządu, dzięki współpracy służb z kilku krajów, dzięki zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, a także współpracy kilku polskich ministerstw, prokuratury i służb specjalnych, Udało się, a sam moment spotkania z Andrzejem Poczobutem na granicy był niezwykle wzruszający. Było tam paru naprawdę twardych facetów i wszyscy mieli łzy w oczach. Ja byłem bardzo poruszony tymi pierwszymi słowami Andrzeja Poczobuta. Kiedy go uściskałem, to on pytał wprost, powiedz, będę mógł wrócić, jak będę chciał. No i rzeczywiście ja mówię, no od dzisiaj jesteś w pełni wolnym człowiekiem. Ty będziesz decydował o, o swojej przyszłości. Każdą twoją decyzję uszanujemy. A teraz Andrzej Poczobut przejdzie badania lekarskie. Donald Tusk przyznał, że opozycjonista jest bardzo wymęczony fizycznie przez białoruskie więzienie, a w mediach społecznościowych są już zdjęcia, na których widać, że Poczobut bardzo mocno schudł, postarzał się. Choć ma 53 lata, to zdjęcia pokazują, że wygląda znacznie poważniej, a za to psychicznie, jak powiedział premier, kondycja uwolnionego jest dużo lepsza. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. W zeszłym roku prezydent odznaczył Andrzeja Poczobuta orderem Orła Białego. Dziś podczas wizyty w Dubrowniku Karol Nawrocki zaprosił polskiego działacza do Pałacu Prezydenckiego po odbiór najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. Dobiegł końca proces uwolnienia Andrzeja Poczobuta, który był bardzo długi. Proces był wzmocniony przede wszystkim moją dyskusją z panem prezydentem Donaldem Trumpem i w istocie się rozpoczął już we wrześniu 2025 roku. Jako nowo zaprzysiężony prezydent Polski zwróciłem się do prezydenta Trump Rampa o to, aby nie zapomniał o Polaku, który jest w więzieniu. Wacław Radziwinowicz, publicysta specjalizujący się w tematyce wschodu, podkreśla, że Andrzej Poczobut nie poszedł na współpracę z białoruskimi władzami. Nie poszedł na żadną współpracę, nie ugiął się, nie dał się złamać. No to no rzeczywiście wart jest i, i najwyższej chwały i, i największych polskich od, odznaczeń i, i miejsca w historii. Także no, to jest wielkie. Jak dowiedziało się nieoficjalnie polskie radio, że i poczobut zostanie zaproszony do Sejmu, posłowie będą chcieli w specjalny sposób podziękować mu za jego działalność. Łomiarz opuścił zakład karny. Henryk Herr był skazany za serię brutalnych napadów na kobiety w Warszawie w latach 90., ostatnią karę odbywał po ataku w Łowiczu. Zastosowano dwa środki zapobiegawcze, informuje rzecznik Służby Więziennej w Łodzi Cezary Jabłoński. Staramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, żeby społeczeństwo zabezpieczyć. I stąd właśnie elektroniczna kontrola miejsca pobytu i stąd ta przymusowa terapia. Miało to związek z opinią biegłych i doszli do wniosku, że mimo podejmowanych działań resocjalizacyjnych w dalszym ciągu u niego jest brak krytycyzmu wobec popełnionych poprzednio czynów zabronionych, a deficyty osobowościowe wskazują na bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że popełni w przyszłości podobny czyn zabroniony. Dodaje sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Grzegorz Gała. Henryk Herr trafił do środka readaptacji społecznej poza regionem łódzkim. Sam zdecydował się na pobyt w tym miejscu. Izraelsko-ukraiński spór o zboże Kijów wezwał ambasadora Izraela, bo do Hajfy przypłynął kolejny statek z ziarnem z okupowanych przez Rosję terenów. Ukraina twierdzi, że to skradzione zboże. Tel Awiw odpowiada, że zarzuty trzeba poprzeć dowodami. Więcej Wojciech Cegielski. Chodzi o statek Panormitis, który dopłynął do Hajfy i czeka na zgodę na wejście do portu. Kijów ostrzegł, że jeśli Izrael dopuści rozładunek statku, to Ukraina zastrzega sobie prawo do odpowiedzi dyplomatycznej i działań prawnych. W tym roku w Izraelu rozładowano już cztery podobne transporty z okupowanych terenów Ukrainy. Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrzej Sibicha napisał, że wcześniejsze protesty nie przyniosły skutku, dlatego ambasador Izraela został wezwany do MSZ. Szef izraelskiej dyplomacji Gideon Sar odpowiedział, że sprawa zostanie zbadana, ale same oskarżenia nie są dowodem, a Kijów nie złożył formalnego wniosku o pomoc prawną. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jest jeszcze jedna smutna wiadomość. Nie żyje Marek Lipiński. Dziennikarz przez lata związany z Polskim Radiem. Był m.in. dyrektorem programu, członkiem zarządu, a także analitykiem. W latach 1998-2004 kierował informacyjną agencją radiową. Dziennikarze wspominają jego radosne usposobienie i odwagę w podejmowaniu decyzji, mówi wydawca i producent Jar Michał Gajewski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 Bo taki pełen życia, bo był dowcipny, lubił się śmiać, zabawnie prowadził kolegia redakcyjne. Okazał się być takim fajnym, pogodnym człowiekiem, który znał się na tym, co robi. Marek Lipiński był mężem dziennikarki radiowej Marii Szabłowskiej. Miał 84 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Sport w trójce, Darek Urbanowicz. Dziś rozpoczyna się bezpośrednia walka o finał Ligi Mistrzów UEFA. W pierwszym z półfinałów Paris Saint-Germain podejmie Bayern Monachium. Mówi były gracz reprezentacji Polski i Bundesligi Tomasz Kłos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 Pierwszy gwizdek na Park de Prens o 21. o drugie miejsce w finale w meczu zagrają Atletico Madryt z Arsenalem Londyn. Początek rywalizacji jutro o tej samej porze. Polska Tahiti na rozpoczęcie drużynowych mistrzostw świata w tenisie stołowym pierwszego rywala swoich podopiecznych w fazie grupowej czempionatu charakteryzuje trener kadry Tomasz Redzimski. Jest to mało znany przeciwnik, ale z liderem, który pokazał się z dobrej strony w Mistrzostwach Świata w Durbanie gdzie wygrał seta z aktualnym mistrzem świata, Chińczykiem Wan i walczył w dwóch kolejnych, staczył taką wyrównaną grę. Potrafi atakować, ma silne strony też, jest, będzie groźnym przeciwnikiem. Też zaciągnąłem języka wśród znajomych, trenerów. Mają zawodnika numer 2, również, który jest na dobrym poziomie. Oby był jak najciekawiej mecz Polaków o 20.30. W naszej grupie są jeszcze Chile i Mołdawia. Polskie pingpongistki z kolei o 18.00 zmierzą się z Koreankami z północy. Oprócz nich zagrają też w grupie z Hiszpankami i Kongijkami. A co słuchać w NBA? Orlando Magic pokonali Detroit Pistons z 94 do 88 i prowadzą w serii do czterech zwycięstw 3 do 1. W następnej rundzie playoffów jest już Oklahoma City Thunder po czwartym zwycięstwie z Phoenix Suns, tym razem 131 do 122, Denver Nuggets Minnesota Timberwolves 125-113, w serii Nuggets prowadzą 3 do 2. Jutro na północy i we wschodniej połowie kraju mogą pojawić się słabe przelotne opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna jednak wyniesie powyżej zera od około 7 stopni na północnym wschodzie przez 10-12 na przeważającym obszarze kraju do maksymalnie 14-15 stopni na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci polskiego radia. 9 minut po 17 już mamy. Ze mną Michał Jędrkowiak, Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Francel. W tym składzie z państwem jesteśmy do 19. Zapraszamy do trójki. Dziś cieszymy się, bo Andrzej Poczobut jest na wolności. Pierwsze słowa, które powiedział po uwolnieniu, to czy mogę tam wrócić? Od zawsze deklarował, że chce żyć i działać na Białorusi mimo represji. Dziś po 18.30 w trójce reportaż o Andrzeju Poczobucie w nim padną słowa Bartosza Wilińskiego z Gazety Wyborczej. Nie chciał opuścić swojego kraju, chciał do końca, tak długo jak będzie, móc opisywać białoruską rzeczywistość. I mu się to no, w sumie udało, tak. bo ostatni tekst przysłał na 10 godzin przed aresztowaniem, jakoś tak, 24 marca 2021 roku. Przyszedł tak późno, że stwierdziłem, że już nic z nim nie robię, że nie ma sensu go w ogóle wrzucać do internetu, bo, no, bo nikt go nie przeczyta w nocy, więc tamy go na rano. No i rano się budzę, Poczobut siedzi, no to... Dziś Bartosz Wieliński witał Poczobuta na granicy, a ten reportaż został przygotowany na piątą rocznicę pójścia do więzienia przez Andrzeja Poczobuta, aresztowania go. Dziś wyszedł po pięciu latach i miesiącu, a państwo dzwonią. To, co nas spotkało, należy się cieszyć, bo zostało zwolnionych szereg osób, w tym pan Koczabut, no ale póki istnieją takie kraje, kraje zła jak Białoruś, Rosja, Chiny, Iran, to może czekać większość społeczeństwa i niestety trzeba z tym się liczyć. Ale póki co należy się cieszyć, że zostały te osoby uwolnione. Cieszymy się zatem. A państwo pod dwie dwójki, siedem trójek mogą dzwonić, też się mogą cieszyć, albo komentować dowolne tematy, w dowolnej sprawie dzwonić. Ten numer jest dla państwa. Dwie dwójki, siedem trójek. It's alright. Here comes the sun. Andrzej Poczobut jest na wolności. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Droga do tej wolności nie była prosta, za nami długa dyplomatyczna operacja. Do wymiany więźniów między Polską i Białorusią doszło na granicy. W negocjacjach uczestniczyło siedem państw. Ważną rolę odegrali Amerykanie. Jak ta operacja przebiegała? To pytanie do Sylwii Białek. Łączymy się z nią teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ta operacja przebiegała? Krok po kroku około godziny 13.00 białoruskie media poinformowały, że na granicy trwa przekazywanie więźniów i że w tej grupie uwolnionych jest Andrzej Poczobut i chwilę później tę informację potwierdził premier Donald Tusk, który przywitał zresztą dziennikarza na granicy Andrzej Poczobut Wolny, witaj w polskim domu przyjacielu, tak napisał szef rządu wówczas w mediach społecznościowych podkreślał, że wymiana na polsko-białoruskiej granicy to finał trwającej dwa lata skomplikowanej dyplomatycznej gry, pełnej dramatycznych zwrotów akcji, a przed chwilą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 No i rzeczywiście ja mówię, no od dzisiaj jesteś w pełni wolnym człowiekiem, ty będziesz decydował o tym, o swojej przyszłości, także od nas masz pełną pomoc, wszystko co tylko będzie ci potrzebne, ale każdą twoją decyzję uszanujemy. Szef rządu dziękował służbom, dyplomatom, przyjaciołom z Rumunii, z Mołdawii, dziękował też prezydentowi Karolowi Nawrockiemu jak mówił, kluczową rolę w tej operacji odegrali Amerykanie.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 Uwolnienie dziennikarza jest częścią wymiany pięciu więźniów przez każdą ze stron. Oprócz Andrzeja Poczobuta do Polski wrócili zakonnik Grzegorz Gawał, a także obywatel Białorusi, który współpracował z polskimi służbami. Wcześniej wicepremier Radosław Sikorski mówił na konferencji prasowej, że uwolnienie działacza nie byłoby możliwe bez udziału Amerykanów. Poinformował, że w negocjacjach brało udział siedem państw. Stany Zjednoczone, Rosja, Białoruś, Kazachstan, Rumunia, Mołdawia i Polska.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 Wydaje mi się, że jest to dzień, w którym wszyscy Polacy, wszyscy polscy patrioci powinni się cieszyć z tego sukcesu. Prezydent Karol Nawrocki, który przebywa w Chorwacji też zabrał głos. Zaprosił Andrzeja Poczobuta do Pałacu Prezydenckiego po odbiór orderu Orła Białego, którym opozycjonista został odznaczony w ubiegłym roku. Prezydent mówił, że działania zmierzające do uwolnienia opozycjonisty były bardzo skomplikowane.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 Specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych na Białorusi, John Cole, podkreślał wysiłek, jakiego wymagało uwolnienie Andrzeja Poczobuta. John Cole był dziś w Warszawie i wystąpił na wspólnej konferencji z Radosławem Sikorskim.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 Polska uwolniła w zamian rosyjskiego naukowca, który miał zostać poddany ekstradycji na Ukrainę. Donald Tusk wskazywał, że wymiana więźniów nie doszłaby do skutku, gdyby polskie służby wcześniej nie zatrzymały w odpowiednim momencie obywateli państw obcych. I to są wszystko bardzo skomplikowane kwestie, ale udało mi się przekonać i Rumunię i Mołdawię, że zbudowaliśmy ten pakiet pięciu osób do wymiany, dzięki czemu Andrzej Poczobut trafił na polską stronę, tak mówił na konferencji prasowej premier Donald Tusk. I tak to wyglądało od kuchni. To była Sylwia Białek. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do Andrzeja Poczobuta i sytuacji na Białorusi wrócimy w Pulsie Trójki o 17.30, który poprowadzi Agnieszka Laskowska. Porozmawia z Pawłem Łatuszką, białoruskim opozycjonistą i Romanem Imielskim z Gazety Wyborczej. Dokąd lecieć też. Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię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 Bara Wrońska w trójce. Nie czekaj, 22 minuty po godzinie 17. A pod numerem dwie dwójki 7 mogą Państwo zostawiać swoje komentarze, komentować to, co słyszą na antenie. Jacek Wręcel przy telefonie odbiera od Państwa połączenia. Chciałem powiedzieć, że nie zgadzam się z przedmówcą, który powiedział, że istnieją kraje osi zła, Białoruś, Iran, Rosja, Chiny. Pewnie to był skrót myślowy, bo ja nie sądzę, że to są kraje w osi zła, tylko dyktatorzy rządzący tymi państwami to są reprezentanci tej osi zła, natomiast społeczeństwa tych krajów są bardzo mocno uciężone. I o tym między innymi porozmawiamy w Pulsie Trójki. Agnieszka Laskowska poruszyła sprawę uwolnionego dziś Andrzeja Poczobuta. Ta informacja jest zdecydowanie informacją dnia. I chociaż Andrzej Poczobut jest wolny, to oczywiście białoruski reżim Łukaszenki nie upadł. O tym, co czeka nas w najbliższym czasie, już wkrótce. W Pulsie Trójki. Teraz mamy 23 minuty po 17, czyli Puls za 7 minut.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 Żegnamy reklamy. Jest 17.30, w studiu jest już Agnieszka Laskowska. Puls Trójki Andrzej Poczobut jest wolny. Czekaliśmy, żeby powiedzieć te słowa ponad pięć lat, dokładnie 1860 dni. Odliczała te dni skrupulatnie jego redakcja tutaj w Polsce, Gazeta Wyborcza, na drugiej stronie codziennie publikując grafikę z podobizną Andrzeja Poczobuta, dziennikarza, działacza społecznego, białoruskiego, opozycjonisty i e, mm, z hasłem wolność dla Poczobuta. Ona przyszła dzisiaj, krótko po południu i łączymy się teraz z zastępcą redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Romanem Mielskim. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Czekaliśmy na ten moment. Myślę, że też mogę tak powiedzieć, bo wielokrotnie spotykałam się na antenie z Andrzejem Poczobutem. Zawsze bardzo czekaliśmy na jego analizy, bo były dogłębne i były odważne i były bezkompromisowe. A jak wy w Gazecie Wyborczej przyjęliście tę wiadomość, że Poczobut jest na wolności i że jedzie do Polski? O Jezu. To trudno opisać <śmiech> emocje, naprawdę, bo ja jestem w ogóle na wakacjach i kiedy to zadzwoniło do mnie z tą informacją, naprawdę się popłakałem i rozmawiałem z kolegami z redakcji i koleżankami. Tam wszyscy się unoszą nad ziemią i no, jest to najwspanialsza wiadomość, jaka mogła nas spotkać. Andrzej jest człowiekiem naprawdę niezłomnym. Dla mnie on jest bohaterem. To jest mój przyjaciel, znamy się prawie 20 lat. Andrzej mógł wielokrotnie wyjechać z Białorusi z całą rodziną. Proponowaliśmy to mu e, kilka razy. On zawsze odmawiał. On uważa, że Grodzinszczyzna mieszka w Grodnie. To jest najspanialsze najpiękniejsze miejsce na ziemi. E, to jest ta właśnie enklawa e, polskości też na Białorusi. Pamiętajmy, że na Białorusi jest około 300 tysięcy e, Polaków. I Andrzej zawsze powtarzał, tak, ja czuję się Polakiem, ale jestem obywatelem państwa Białoruś i ciągle wierzę, pamiętam czasy sprzed Łukaszenki, a pamiętajmy, że Łukaszenka już rządzi 22 lata, że kiedyś Białoruś będzie normalnym, demokratycznym, niezależnym, proeuropejskim krajem, a być może to jest takie największe marzenie Andrzeja, że będzie częścią Unii. Europejskiej. Ja dzisiaj połączyłem się z Andrzejem na wideo tuż po tym, jak on wyjechał ze strefy nadgranicznej. O, to proszę nam koniecznie to spotkanie w szczegółach no zrelacjonować. No to w ogóle spotkanie, bo ja zobaczyłem jedną trzecią Andrzeja, którego znam. To prawda, to jest bardzo wychudzony, ale ma ten, tak, tak. te, to swoje pogodne spojrzenie ciągle. Znaczy, ktoś, kto zna Andrzeja, no to, to było spotkanie surrealistyczne dla mnie nawet, bo widzę człowieka, którego, który zniknął mi w oczach który przeżył ponad 5 lat katorgi więzienia, bo tak trzeba o tym powiedzieć, dlatego że Andrzej został nam zakażony koronawirusem. Odmawiano mu przez bardzo długi czas dostępu do leków, które musi brać codziennie na serce i na ciśnienie. Ale jak to Andrzej? Śmieszkuje, wszystko obraca w żart, że super w ogóle jest, że fantastycznie. A najfajniejsze to, że mu nie zabrali paszportu. On zaraz wraca na Białorusi, Andrzej, czy ty wiesz, co ty mówisz? Tak, on wraca na Białoruś, tam są ludzie, którzy go potrzebują, którzy by zawsze go wspierali, tam jest jego miejsce na ziemi, tam jest jego misja dziennikarska. On poszedł do więzienia, dlatego że spełniał e, misję dziennikarską, pisał jakim państwem jest Białoruś. Ja sobie doskonale przypominam też czasy sprzed 15 lat, kiedy Andrzej został też e, uwięziony, spędził kilka miesięcy wtedy w więzieniu w 2011 roku. Też pod absurdalnym zarzutem. Wtedy akurat ten zarzut brzmiał oczernianie prezydenta Aleksandra Łukaszenki, głównie na łamach Gazety Wyborczej. E, został po tych kilku miesiącach wypuszczony i został skazany e, zaocznie na trzy lata więzienia. Ja wtedy do Andrzeja e, zadzwoniłem zaraz po wyjściu z więzienia, bo nie mogłem wjechać na Białoruś, bo byłem objęty zakazem wjazdu na Białoruś. E, I mówię, Andrzej, jak no nie wyobrażasz sobie, jakie to jest cudowne widzieć Cię na, na wolności. To było tylko kilka miesięcy, był bardzo dobrze traktowany, jak na ówczesne w porównaniu z obecnymi, z obecnymi warunkami, które miał w więzieniach, różnych, bo w kilku był miejscach. I mówi, a dobrze mi to zrobiło, w sumie zrzuciłem kilka kilogramów, powinienem podziękować Łukaszęce. To jest cały Andrzej. To jest cały Andrzej po prostu. I rozmawiałem też z nim dzisiaj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 Nie, nie, to ja w to nie wierzę. Dopiero kiedy połączono go w noc z polskimi dyplomatami z Mińska i kiedy, którzy mu powiedzieli, że tak, panie Andrzeju, będzie pan wymieniony, on dopiero w to uwierzył. Ale, Ale panie mówię, redaktorze... Dodajmy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, bo y, wiemy o tym, że Andrzeja Poczobuta wielokrotnie próbowano skłonić do tego, żeby przyjął ułaskawienie, które miałby mu wydać tak. Łukaszenka. I on tego odmawiał i odmawiał również tego, że miałby być właśnie y, na przykład wysłany do Polski. I y, zarówno pan mówi o tym, że on się cieszy z tego, że ma paszport i że będzie mógł wrócić na Białoruś. To samo usłyszał premier Donald Tusk, który witał Andrzeja Poczobuta na granicy, to było pierwsze pytanie, czy będę mógł tam wrócić? Premier odpowiedział jesteś wolny, możesz y, o sobie decydować, możesz robić co chcesz. On rzeczywiście czuje i ma ta niezłomność jego, polega też na tym, że on z Białorusi uciekać nie chce. On mówi, to co pan też powiedział, ale powtórzmy to dobitnie, że on jest potrzebny tam y, Polakom y, pochodzenia białoruskiego, Polonii, ale też Białorusinom, którzy walczą po prostu o wolność swojego kraju. Andrzej przede wszystkim podkreśla to drugie e, część zdania, o której pani powiedziała. On jest potrzebny, uważa, że e, jest potrzebny Białorusi. Żeby Białoruś stała się normalnym krajem, to on chce do tego przyłożyć swoją niewielką, jak zawsze mówi, cegiełkę. Ja uważam, że on jest dla mnie bohaterem. Naprawdę. On jest dla mnie bohaterem. I no ja nie ukrywam. No, jak dzisiaj otrzymałem tę wiadomość, ja się naprawdę poryczałem. No poryczałem się. Nie chciałem w to uwierzyć. Jak go zobaczyłem podczas tego połączenia wideo, no niesamowite przeżycie. Ale e, Andrzej zawsze odmawiał, a miał wielokrotnie takie propozycje. ukostwie przed Łukaszenką. Poproś prezydenta, w cudzysłowie prezydenta, bo wiemy, że w 2020 roku Aleksander Łukaszenka przegrał wybory ze Svitlaną Cychanowską i tylko brutalne spacyfikowanie i sfałszowanie wyborów, a później spacyfikowanie protestów wyborczych, ogromnych protestów wyborczych, które wtedy były na Białorusi, no, spowodowały, że ciągle Aleksander Łukaszenka utrzymuje swoją władzę. I Andrzej zawsze odmawiał ukorzenia przed Łukaszenką, a miał też propozycje takie. Wyjedź z Białorusi, nie wracaj tutaj, wypuścimy cię z więzienia. Andrzej też tego odmawiał, Panie... dlatego że on czuje się częścią społeczeństwa obywatelskiego Białorusi. Panie redaktorze, o tych łzach i wzruszeniu mówiliśmy i, i też wcale się nie dziwimy, bo i nam się tutaj łza zakręciła wokół na tę wiadomość. Dołączył do nas pan ambasador Paweł Łatuszka, kiedyś ambasador Białorusi w Polsce, teraz białoruski opozycjonista i przedstawiciel rządu białoruskiego na uchodźstwie. Panie ambasadorze, jak pan zareagował na tę wiadomość? Czy wiedział pan coś wcześniej, że m, może dojść do takiej wymiany, przypomnijmy, pięciu na pięciu, czyli Polska przekazała y, pięć osób i przekazała strona, no nie tyle białoruska, co rosyjsko-białoruska? Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. No właśnie można tak powiedzieć, to dzień dobry, dobry dzień. Dziś wspaniała wiadomość, że Andrzej Poczobut jest na wolności. Widzimy, że żyje, bo niestety w ciągu tych pięciu lat co najmniej dziewięć więźniów politycznych zostało zamordowanych w więzieniach. Łukaszenki przychodzą przez um, ogromne tortury i już... Czytamy pierwsze wypowiedzi Andrzeja Potrzebuta, że też siedział w Szyzo, gdzie faktycznie przetrwał. Czyli w izolacji. W izolacji takiej, bardzo ciężko, na deskach, gdzie jest bardzo zimno, nie dają ubrania, nic, tak człowiek tam ledwie żyje, prawda? I, I y ciągle przy otwartym oknie, bez względu na to, jaka tak. pogoda była na zewnątrz. Informacja oczywiście dotarły może parę godzin przed, jak została upubliczniona, ale ja tak wierzyłam, że wtedy, kiedy Polska otworzyła przejście graniczne, Jedno z nich było zamknięte w obrowniku w związku z wydaniem broku e, ro, na... Dla dla Andrzeja Poczobuta na 8 lat. Myślałem, że wtedy odbędzie się uwolnienie Andrzeja Poczobuta, ale jak powiedzieli dzisiaj przedstawicieli władz polskich, że to rozmowy były bardzo ciężkie, długie, dwa lata i widzimy tu rolę różnych e, krajów. Przede wszystkim oczywiście ważne, że Polska była zjednoczona i wszyscy. Jest. Polskie władze podkreślają tak. bardzo m, znaczącą rolę Stanów Zjednoczonych, które pośredniczyły w tych negocjacjach ze stroną e, rosyjską i białoruską, ale m, Panie ambasadorze, i też to będzie moje pytanie do redaktora Imielskiego, czy pan uważa, że fakt, iż Polacy od kilku miesięcy mieli tutaj u siebie w więzieniu Aleksandra Butiagina, to jest rosyjski archeolog, taki bardzo prokremlowski, który prowadził wykopaliska na Krymie, tam oczywiście zbierając różne cenne artefakty. Zabiegała o niego strona ukraińska właśnie ze względu na tę jego działalność na terenie Ukrainy na Krymie. Czy on był taką naszą kartą przetargową, myśli pan, w tych rozmowach? Ze swojego własnego doświadczenia powiem tak, to, że w ten proces było włączone FSB rosyjskie, służba specjalna Federacji Rosyjskiej, gwarantowała tę wymianę. Nie odbyło się, moim zdaniem, ta operacja specjalna, czy byłoby ogromne ryzyko, że w ostatnim momencie mogło być zerwane poprzez prowokację służb rosyjskich i to, że Rosjanie weszli do tego deal i chcieli uwolnić Butiagina dla Kremla myślę, że to była sprawa prestiżowa, bo naczelnik oddziału słynnego ermitażu miał być wydany przez Polskę na Ukrainę, nie chcieli do tego dopuścić weszli i zagwarantowali współpracując z KGB Łukaszenki, że nie odbędzie się jakichś takich działań przeciwko temu. Także to był moim zdaniem bardzo ważny czynnik. Panie redaktorze, redaktor Roman Imielski, pan też przecież obserwuje politykę, politykę międzynarodową. Sądzi pan, że to była taka nasza karta przetargowa? Rosjanie nie kryli, że bardzo im zależy na tym, żeby Butiagin wrócił do Moskwy, a nie był wydany Kijowowi? Tak, ta rola tutaj pana Butiagina który nazwijmy archeologiem no, w cudzysłowie, dlatego że wiem, że pracował dla służb rosyjskich, ale też rzeczywiście prowadził te wykopaliska na ukraińskim Krymie, co dla Kijowa było no, tak bardzo ważne, żeby się znalazł później w rękach władz ukraińskich. Ale mogę tylko dyplomatycznie powiedzieć, że pewnie w najbliższych dniach, może tygodniak dowiemy się dużo więcej na temat tej wymiany. To była dużo bardziej skomplikowana operacja. Rybut Jagin był jedną z ważnych, ale jednak tylko elementów. No, pański kolega redakcy redakcyjny Bartosz Wieliński, który witał tam Andrzeja Poczobuta na granicy i opublikował już ich wspólne zdjęcie z drogi tutaj do, do Warszawy. On już również podzielił się takimi krótkimi wrażeniami z samego tego... Nope przejęcia, powiedzmy tak, Andrzeja Poczobuta tutaj przez stronę polską, ale też zapowiedział obszerny artykuł, który, w którym będzie te, jak to mówią niektórzy, nawet trzy lata prawie negocjacji będzie opisywał. No, na pewno będziemy chcieli i z nim porozmawiać i usłyszeć te relacje. A zdradził nam Pan już kulisy czy treść swojej pierwszej rozmowy tej jeszcze zdalnej z Andrzejem Poczobutem. To może zdradzi też plany Wasze, kolegów redakcyjnych na spotkanie już takie na żywo z Andrzejem Poczobutem? Mogę tylko powiedzieć, że Andrzej obecnie jest w jednym z warszawskich szpitali, gdzie przychodzi bardzo kompleksowe badania lekarskie, bo on oczywiście sobie w tej rozmowie ze mną żartował ze swojego stanu zdrowia, ale on musi przejść po bardzo poważne badania lekarskie, które na pewno potrwają dwa, może trzy dni. Czeka na przyjazd rodziny, bo przecież i żona Oksana i młodszy syn E, mieszkałem na Białorusi, starsza córka Jana studiuje w Polsce e, i to, to jest najważniejsze dla Andrzeja, żeby za końcu zobaczyć po tylu latach swoją rodzinę. Mm. Andrzej. Został zaproszony też wiemy już do Sejmu zaproszenie po, jak to sformułował, odbiór orderu orła białego wystosował też prezydent Karol Nawrocki. Na pewno będzie wiele I... instytucji, organów, redakcji, które no chciałyby. Właśnie, tu jest problem, taki które Chciałyby że... zamęczyć teraz Andrzeja Poczobuta. Tak, że po pierwsze, Andrzej, dzisiaj, nawet jeśli chodzi o same spotkania, to pewnie by mógł nie wyjeżdżać sąd przez bardzo długi czas, ale pragnieniem Andrzeja mówię to zupełnie serio, bo mi to powiedział, jest to, że on chce natychmiast wrócić na Białoruś. Na to prawdę. muszę to pytanie zadać teraz panu Pawłowi Łatuszce. Co pan sądzi o tej determinacji, ale też o tym, czy Andrzej Poczobut będzie bezpieczny wracając na Białoruś? Tu jest ogromny znak zapytania, czy będzie bezpieczny, czy nie. Na pewno reżim Łukaszenki dał jakieś gwarancje i prawa powrotu dla Andrzeja Poczobuta na Białoruś, tak powiedział i premier Tusk dał do zrozumienia, ale z drugiej strony wiemy, że ostatnie grupy uwolnionych więźniów politycznych, których deportował Łukaszenka z kraju, na Ukrainę na przykład, później część z nich przemieszczonych została do Polski. A Łukaszenka skomentował to w ten sposób. Ja osobiście dałem policynie nie wydawać im paszportów, faktycznie pozbawił ich prawa mieć paszport białoruski, powiedział, że nigdy nawet nie myślicie, że wrócicie na Białoruś. To jest zbrodnie przeciwko ludzkości, to jest zbrodnie deportacji. I prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze 12 marca wszczął oficjalne już śledztwo w związku ze zbrodniami przeciwko ludzkości, przeciwko narodu białoruskiemu. I to jest związane z przymusem do deportacji. E, czy można żyć spokojnie na Białorusi? No nie. Jeżeli każdego dnia my e, czytamy o kolejnych aresztowaniach i kolejnych wyrokach. Na Swiatłona dzień... Cichanowska mówi o jeszcze 900 więźniach politycznych? Tak, mamy co najmniej 900 więźniów politycznych. Tak naprawdę nie mamy obrońców praw człowieka na Białorusi, bo siedzą w więzieniach lub są na emigracji. I dostanie, dostarczenie informacji, otrzymanie informacji jest bardzo utrudnione. Na przykład agenda sądów nie jest wywieszana, nie jest publikowana. My dowiemy się na przykład często, możemy się dowiedzieć, że człowiek został skazany po miesiącach. Po miesiącach. Tak, że, a ludzie, którzy wychodzą, ja miałem spotkanie w, w tą sobotę z więźniami politycznymi w Warszawie, bo oni mnie mówili, że siedzieliśmy w celu, w celu i tam było siedem uwięzionych, i wszyscy byli więźniami politycznymi. Ale nie wszyscy mieli status więźnia politycznego, i tu jest jakby problem. Także liczba jest nieoszacowana i to przyznają również obrońcy praw człowieka. To jeszcze jedno, panie ambasadorze, do pana pytanie. Czy Donald Trump wymienił tych więźniów za białoruskie nawozy? No, Amerykanie rozmawiają o interesach gospodarczych z Łukaszenką i Łukaszency zależy na tym, bo sytuacja gospodarcza Łuka Zniesienia sankcji, dlatego też wysyła jakiś sygnał do Brukseli, że jest gotów iść na, na uwolnienie więźniów, ale to nie wystarczy. Dla nas ważne jest ratowanie życia, jest to naprawdę szczęśliwy dzień, I każdy dzień, kiedy wychodzą więźniowie polityczni, ale jeżeli nie odbędzie się systemowych zmian, to i nie można mówić o zniesieniu sankcji. Tak apelujemy do Brukseli, do Unii Europejskiej. My chcemy właśnie nie kosmetycznych zmian. A realnych zmian na Białorusi, żeby mogli partie polityczne działać, pozarządowe organizacje, 2000 zlikwidowanych, prasa niezależna mogła wrócić na Białoruś, ale przy tym jeszcze długa droga. I ja szczerze nie wierzę, że Łukaszenka pójdzie na takie systemowe zmiany tym bardziej, że y, musi pytać zawsze o zgodę Putina. Na pewno. I jeżeli Łukaszenka będzie grał swoją grę z Amerykanami, to dostanie po rękach i już dostawał. Kiedy Trump zapraszał jego do Rady Pokoju, pamiętamy, jaki szczęśliwy był Łukaszenka, ale w końcu zrezygnował. Pojechać, polecieć do Waszyngtonu. I nie zapominajmy, że w Stanach toczy się sprawa karna w związku z porwaniem samolotu Ryanair. Rok 2021. Cztery osoby, dwóch oficerów KGB jest na liście gączym. Wystawione listy gączy Amerykanów a Łukaszenka był tym, kto decydował o wylądowaniu tego samolotu. Faktycznie akt państwowego terroryzmu. Także ja odradzałbym Łukaszency w, w, w, pojechać do Stanów Zjednoczonych. On może być przesłuchany no jak minimum świadkiem, a później może osobą podejrzaną. Paweł Łatuszka Białoruski opozycjonista, przedstawiciel białoruskiego rządu na uchodźstwie, w którym dziękuję. zasiada również Swiatłana Cichanowska i Roman Imielski, zastępca redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej, zdalnie z urlopu, ale dzień też wyjątkowy. 1860 dni czekaliśmy na to, by powiedzieć Państwu i cieszyć się tą wiadomością, że Andrzej Poczobut jest wolny. Agnieszka Laskowska, dziękuję bardzo. Puls trójki. live YouTube w trójce. Siedem minut do godziny osiemnastej. Dwie dwójki, siedem trójek. Można do nas dzwonić. W każdej sprawie, ach i przypominam Państwu, Andrzej Poczobut jest na wolności. Nawiązując do komunikatu, że został uwolniony Andrzej Poczobut, człowiek, który walczył o wolność słowa, o wolność demokracji, o wolność nas wszystkich. I tutaj postawiłbym wielki znak zapytania, czy uwolnienie tego bohatera Andrzeja Poczobuta jest właśnie zasługą Donalda Trumpa. Wielki znak zapytania. Ogromne podziękowanie należy się naszej polskiej dyplomacji. Trzeba się cieszyć, że Andrzej Poczobut jest na wolności. Byłem kilkanaście razy na Białorusi, uwielbiam Białorusinów, jest tam czysto schludnie, jest bardzo fajnie, ludzie są przemili, a władza jest jaka jest, trudno. Więc my trzymajmy kciuki za to, żeby nasi bracia Białorusini mogli żyć w normalnym państwie, tak samo jak nasi bracia Persowie, którzy pamiętajmy, udzielili polskim uchodźcom ogromnej pomocy w czasie II wojny światowej. Kciuki trzymamy. Mam nadzieję, że wszyscy. Dla państwa numer, przypominam, dwie dwójki, siedem trójek w sprawie każdej. A jeżeli mają państwo temat do podrzucenia dla naszych reporterów, to kontakt trzymałpa.polskieradio.pl. Ten adres na państwa czeka. Zacznie chodzić o więcej A na pewno będzie prędzej Zanim zrobi się niebezpiecznie Co z tego, że jest ciut za